Święte Boże, moi drodzy uczestnicy tych rekolekcji, przeżywamy kolejną refleksję nad przysięgą małżeńską. Powiem raz jeszcze z wielką radością, że tekst tej przysięgi małżeńskiej jest takim mini katechizmem Kościoła Katolickiego. Do znudzenia powtórzę: kto rozumie tę przysięgę precyzyjnie, szczegółowo, głęboko, ten rozumie Boga, rozumie człowieka, rozumie miłość, rozumie więzi międzyludzkie. Ten wie, do czego jest powołany, wie, kiedy błądzi czy kiedy ktoś inny błądzi, wie, jak reagować, po prostu wie wszystko. Może nie jest trudności z realizacją tego, dlatego potrzebujemy Jezusami tego, Jezusa, tego że nam, nam mówił prawdę, ale żeby da, dawał nam siły do realizacji prawdy. Natomiast prawdę wtedy już znamy, więc do tej poryśmy przeanalizowali mniej więcej połowę przysięgi. Ja, na przykład Marek, czyli ja, człowiek, kochany przez Boga i podobny do Boga, wolny, rozumny, zraniony grzechem pierworodnym, innymi grzechami, wołany do świętości, jak ukonkretniony pod moim konkretnym imieniem, z moją niepowtarzalną historią, biorę Ciebie konkretna osobą drugiej płci, którą poznałem wystarczająco dobrze, bo inaczej byłbym no, nieodpowiedzialny, biorę Ciebie za męża czy za żonę, a więc za osobę, którą będę kochał najbardziej na tej ziemi, bardziej nawet niż moich rodziców i innych bliskich i ślubuję Ci, czyli to nie jest coś spontanicznego, nie samo przyszło, tylko ślubuję Ci, a więc wykorzystuję moją wolność do podejmowania decyzji na zawsze. Ślubuję Ci na piśmie, przy świadkach, bo to jest tak ważna decyzja, bo chcę, żebyś mi zawierzył siebie, czy zawierzyła siebie i nasze przyszłe dzieci, więc chcę cię do końca upewnić o miłości, a do końca mogę na tej ziemi nie przez... Przyrzekanie czegoś w cztery oczy na randce, tylko przez składanie na piśmie przysięgi przy świadkach Nie ślubuję Ci po pierwsze miłość. O tym, żeśmy sobie mówili w poprzedniej konferencji, jeszcze raz powiedzmy nie ślubuję Ci popędu, nie ślubuję Ci satysfakcji seksualnej, nie ślubuję Ci uczucia, nie ślubuję, że będę zawsze zakochany, bo nie będę, nie ślubuję Ci, że będę Cię tolerował czy akceptował, bo nie będę, nie ślubuję, że to jest jakiś wolny tak zwany związek, bo takich nie ma. Nie ślubuję Ci, że będę naiwny, tylko ślubuję, że będę kochał. Czyli tak jak Jezus, będę okazywał Ci miłość w sposób dostosowany do Twojego zachowania. Będę po pierwsze traktował Cię jak największy skarb, dla którego jestem sejfem. Jesteś dla mnie kimś bezcennym, dlatego Ci ślubuję miłość. Natomiast jak będę Cię tę miłość okazywał? Będę zawsze okazywał? Do śmierci. Jak? To zależy od Ciebie. Od Twojego postępowania. Czyli to, czy kocham Ciebie, a kocham, to zależy ode mnie, bo ja tak postanowiłem z pomocą Boga. Natomiast w jaki sposób będę okazywał miłość, to już nie zależy ode mnie, to zależy od Ciebie. Jeżeli tak mnie uczy tego Jezus. Jezus, powtórzę, wspierał ludzi szlachetnych, upominał błądzących, bronił się przed sześćdzicielami, publicznie demaskował ludzi podłych, a jeżeli spotykał tych, którzy kochali bardziej niż inni, to im okazywał miłość przez niesamowite zawierzenie zaufanie nadziemskie. Cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie. Taś owce moje, wasz baranki moje. Czyli Tobie zawierzam ludzi, których kocham nad życie. I w związku z tym ślubuję Ci, że kiedy będziesz mężu czy żoną szlachetnie postępował, to Cię będę wspierać radośnie, serdecznie ze łzami wzruszenia. Kiedy będziesz błądził, będę Cię stanowczo upominać. Natychmiast, gdy tylko najlżejsze znaki błądzenia dasz. Kiedy będziesz próbował mnie krzywdzić, będę Cię stanowczo bronić. A kiedy, nie daj Boże, byś stał się człowiekiem przewrotnym, cynicznym, będę Cię przed całą rodziną demaskować, żeby wszyscy wiedzieli, że trzeba się Ciebie strzec. A jeśli, daj Boże, będziesz kochał coraz bardziej, tak jak ślubowałeś, bardziej niż inni, coraz bardziej, no to, to będzie największe świętość. To jest powrót do raju po prostu, powrót do raju na ziemi. Wtedy będę Ci ufać ogromnie, będzie po prostu codziennie święto, nawet w największych sytuacjach kryzysowych, trudnych, kryzysowych, które przeczytą z zewnątrz, nie od wewnątrz, bo od wewnątrz będzie miłość, ale nawet w sytuacjach trudnych zewnętrznych, bezrobocie, choroba, powódź, cokolwiek innego, trudności z naszymi krewnymi, poradzimy sobie. Bo powtarzam najprostszą definicję miłości, kochać to się odnosić w taki sposób do tej drugiej osoby, żeby jej się chciało w każdej sytuacji żyć. Żeby jej się chciało w każdej sytuacji żyć. Tak, to Ci ślubuję, że tak się będę do Ciebie odnosił, żeby nawet jak będziesz sobą, sobą rozczarowany, rozczarowana, to widząc moją miłość, będzie Ci się chciało żyć. Będziesz potrafił, czy potrafiła pokonać własne nawet słabości, nawet dramatyczne, widząc moją miłość. Prawie taką, prawie taką, jak miłość Boga. A więc ślubuję Ci miłość i teraz kolejne słowo, do którego dochodzimy w tej refleksji, mianowicie ślubuję Ci wierność. Co znaczy wierność? No, wierność nie tylko seksualną, ale ta jest podstawą. Nie ma wierności moralnej, duchowej, wierności w, w codziennym byciu razem, jeśli nie ma tej podstawowej. Jeśli nie ma wierności także seksualnej. A więc ślubuje Ci wierność, czyli po pierwsze, żeby zacząć od fundamentów, po pierwsze to Ci słuchuje, że Cię nigdy nie zdradzę. Życie nigdy nie zdradzę. No, to jest pierwsze. Zanim się Będziemy wspinać na szczyty wierności duchowej, i emocjonalnej, jakiejś innej, subtelnej. Zaczynamy od, od podstaw. Ślubuję Ci, ponieważ Cię kocham, no to ślubuję Ci, że Cię nigdy nie zdradzę. Dlatego, że zdrada małżeńska jest najbardziej radykalnym naruszeniem miłości. Najbardziej radykalnym, najbardziej rającym z najbardziej dramatycznymi konsekwencjami. Bo może przyjść nieślubne dziecko z, z potwornymi konsekwencjami potem, bo wikłam w moje życie jakąś inną osobę. Trzecią, może nawet czwartą. Więc wieczorem będziemy o tym dokładnie mówili, o tych komplikacjach. W każdym razie zdrada małżeńska jest nie tylko największym naruszeniem zranieniem ciebie, mężu, żono, ale jest zranieniem też innych osób, na przykład kochanki, kochanka, także zranieniem ewentualnych dzieci, którym nieślubnym, którym przekażę życie, no, nie będę już miał żadnej możliwości, by się nimi adekwatnie owiekować, i okazywać miłość. O tym też będzie wieczorem. A więc to jest najbardziej radykalna forma zranienia miłości małżeńskiej. No, nie zdradzam kogoś, kogo ko ko kocham nad życie, Kogo wybrałem na osobę najważniejszą w moim życiu doczesnym. No, bo inaczej nie tylko bym z tej osoby kpił, ale z samego siebie. Ale z samego siebie najpierw z mojej przysięgi i z moich decyzji, które podjąłem. Więc najpierw wierność seksualna, mówiąc tak twardo i, i ściśle, precyzyjnie. I tutaj przy okazji rozbijajmy mit, który się pojawił od, u cyników, że odróżniają oni miłość, przepraszam, zdradę fizyczną od zdrady w ogóle, tak oni sobie kombinują, że jeżeli że księdza zdradziłem żonę czy męża, ale tylko fizycznie się nie związałem emocjonalnie z tą drugą stroną, My, to nie jest właściwie żadna zdrada, to tylko jakieś tam fizyczne, mało znaczące zachowanie, ale to ja nie byłem zaangażowany całym sercem, emocjami, całe. ja nie kocham tej tamtej trzeciej osoby, to tylko był fizyczny epizod. Otóż, moi drodzy, czyli twoje ciało nie jest twoim? Twoje ciało nie jest twoim? To nie twoim ciałem zdradzałeś? To się separujesz od twojego ciała? No to jest schizofrenia typowa, to jest zaburzenie psychiczne. Więc jeżeli ktoś mówi, ja zdradziłem małżonka ciałem, ale nic więcej... No to jest też przypadek patologii i powinieneś być na oddziale psychiatrycznym, że twoje ciało według ciebie nie jest twoje i to, co robi twoje ciało, nie robisz ty. Więc, no więc no zupełnie nie wiadomo, czy się śmiać czy płakać wtedy z takich ludzi, ale znowu przewrotność prowadzi do, do, do bezmyślności także w myśleniu. Przewrotność w postępowaniu prowadzi także do rozpaczliwego, yy, dramatycznego oszukiwania samego siebie. Typowego dla alkoholików czy narkomanów w czynnej fazie choroby. A więc każda zdrada jest zdradą. To ty zdradzasz, a nie twoje ciało zdradza. Więc nie pozwalajmy ani samym sobie, nie daj Boże, ani naszym bliskim na takie kombinacje. Jeśli dochodzi do współżycia małżeńskiego, dokonaj zdrady małżeńskiej i tu nie ma żadnych rozróżnień. Ty zdradziłeś, a nie twoje ciało. A jeśli ktoś jeszcze mówi, ale że księdza, ja tamtej osobie, z tamtą osobą nic do tamtej nic nie czuję, to jest tylko, jak mówię, tylko fizyczny, że tak powiem, fakt, no to tym bardziej jesteś podły. To korzystasz, to mało że zdradzasz małżonkę, to jeszcze traktujesz tą trzecią osobę jak narzędzie użytku. Wobec tamtej, czy jesteś cyniczny wobec siebie, łamiesz własną przysięgę, wobec małżonka, którego dramatycznie krzywdzisz, i wobec tej trzeciej osoby, z której sobie kpisz, traktując go jak rzecz, jak prostytutkę czy prostytuta. Więc tutaj nikt się nie wywinie. Jak zdrada, to zdradę straszny grzech, straszna krzywda z potwornymi komplikacjami. Bo ja się mogę nawrócić, kiedy skrzywdziłem samego siebie i stać się świętym i nie mieć konsekwencji. No, czy tylko samemu konać te konsekwencje. Mój krzyż, który sobie nałożyłem. Ale jeżeli zdradzam, to krzywdzę siebie, małżonka i tą trzecią osobę, i ta trzecia osoba może mnie na przykład szantażować, może mieć ze mną dziecko i są to nieodwołalne w doczesności konsekwencje. Mogę się nawrócić, stać świętym, natomiast potworne krzyże będę nosił i będę do śmierci miał świadomość, że na tej ziemi żyją skrzywdzone przeze mnie osoby. Małżonek stradzany, kochanka czy kochanek i ewentualne nieśródłe dzieci. I tego żadne moje największe nawrócenie tego faktu nie zmieni. Próbuję Ci wierność, począwszy od, od wierności właśnie tej seksualnej, która jest no, elementarnym sprawdzianem każdej innej wersji wierności. Ale to jest ten to jest ci wierny we wszystkich innych aspektach. Wiernie stoi na przykład przy Tobie, kiedy się moja mama czy Twoja teściowa wtrąca i próbuje coś tam się wywiadywać, i próbuje coś tam po, po, po swojemu naszym domu układać. To ja wiernie się opadam po Twojej stronie, żoną czy mężu, a nie po stronie mojej mamy czy mojego taty. Tak samo ty, jeżeli Twoi rodzice coś tutaj próbują w naszym małżeństwie za nas rozstrzygać, to ty mi to mówisz. strzeż się mojej mamy czy mojego taty, bo próbują coś tutaj nas rozbijać, próbują za nas decydować. Jeżeli mamy jakieś problemy małżonkowie, to my w cztery oczy te problemy omawiamy i rozwiązujemy. Jeżeli szukamy pomocy, to szukamy pomocy kogoś bezstronnego U księdza w poradni małżeńskiej, mądrej, ale nie u rodziców moich, czy u Twoich rodziców. Bo oni są zaangażowani emocjonalni i raczej nam nic mądrego nie podpowiedzą. Więc jestem wierny Ci. Jeden z mężów bardzo sprytnych w dobru, przypominam, to jest jedna z cech świętego człowieka, że jest nie tylko dobra, ale sprytny w dobru, to ma taką mamę, ma żonę już dzieci, ma taką mamę, która się lubi wszędzie wtrącać, do jego małżeństwa też, chociaż piękne małżeństwo. Nie ma najmniejszych pod, podstaw, żeby tam coś próbować poprawiać. Ona próbuje się tam jego mama wywiadywać. No, tak, no taka jest i, i jakoś tam wtrącać. To on jest tak sprytny. Nie, nie chce być mamo, nie wtrącaj się. To, no to boli. Więc nie chce być tak twardy, radykalny. Ale jest wierny żonie. W związku z tym mówi jej, moja mama ma takie zapędy. I tak jest sprytny, że kiedy mama ich odwiedza, on cały czas jest albo przy żonie, albo przy tych dorastających dzieciach. I jego mama nie ma kiedy się go wypytać, czy mu coś tam w cudzysłowie podpowiadać. Po prostu nie ma fizycznej możliwości. I mówi, może chodź tutaj na chwilę. Nie ma mam mamusze. Tutaj, wiesz, córeczka beze mnie nie przeżyje. Nawet sekundy muszę być przy niej. Czy, czy żona się obrazi. No, z uśmiechem do robi. Nie ma szans ona, żeby coś bruździć. Ona ma dobrą wolę. Ta mama chciałaby według niej jeszcze poprawić czy po swojemu życiu. On jest sprytny. Nie da się. Jest wierny żony. Jest wierny żony. A więc yy, ktoś tam powiedzmy w pracy mi mówi, zostań, mamy tutaj uroczystość, czy chodźmy na ryby. Kolega powie, nie. Bo jestem wierny żonie i dzieciom, czy mężowi i dzieciom. Nie zostanę po pracy, nie pojadę na wyjazd tak zwany integracyjny. Nie tylko dlatego, że tam są różne dziwne rzeczy często, nie że zawsze, ale dlatego, że jestem wierny małżonkowi i dzieciom. Nie mam dla nich czasu. Przychodzę do pracy nie dlatego, że was lubię, koledzy. Mogę was nawet nie lubić, ale przychodzę do pracy, żeby zarabiać dla małżonka i dzieci i natychmiast po pracy biegnę do domu, bo jestem wierny moim bliskim. A więc w, w, w, w tysiącach aspektów, jeżeli mam jakieś hobby, pasje, to do, do, do zawarcia małżeństwa mogę mieć. Kiedy za, zawrę małżeństwo, w tym momencie moim hobby i pasją jest małżonek i dzieci. W związku z tym, ci koledzy mnie zapraszają, a chodźmy dzisiaj obejrzymy wspólnie wieczór, tam gdzieś w barze, w wieczorem w barze jakiś mecz wspólnie? Nie. Bo ja jestem z żoną i dziećmi. Ja z nimi, jeśli będą chcieli wspólnie obejrzeć, mogę ich jakoś wciągnąć w, w moje pasje też sportowe, kibicowe, ale ja z żoną i dziećmi, czy z mężem, i, i z dziećmi będę oglądać ten mecz nie z wami. Bo ja już nie jestem kawalerem. Czy, czy, czy panem? Jestem mężem? czy... I ojcem, czy żoną, i mamą. Więc to jest wierność na co dzień w tysiącach rzeczy. Także wierność w tym, że, że uczciwie mówię współmałżonkowi, ile zarabiam, nic tu nie kombinuję, co kupiłem, czy kupiłam, zwłaszcza to drugie to panie. Uczciwie to rozmawiam z mężem, żeby nic tam pokryjomu, chyba że jakiś drogaz, ale to mówię nieoficjalnie. <śmiech> w, to jest ten drobiosk, w, no, drobiosk, no to jest No, to jest szapa ubrań na przykład, to jest drogaz tutaj uśmiech, mówimy takie poważne rzeczy, czasami trzeba się uśmiechnąć, Żona mówi do męża, kiedy może wraca z pracy, zobacz moją szafę i otwieram mu szafę na oście ze swoimi ubraniami. Co widzisz? No widzę szafę pełną twoich ubrań, żono. Mężu, niedokładnie patrzysz, przypatrz się uważnie, co widzisz? No widzę szafę pełną ubrań, już tam się nic nie da wcisnąć. Mężu, dokładnie się przypatrz. co widzisz? No właśnie to, co mówię, Ani mężu, to ty nie masz oczu. Nie widzisz, że moje ubrania wychodzą z mody? Więc on widzi, że ma ubranie, a nie, że ubrania wychodzą z mody. No. zupełnie nie to widzi, za trzeba, ten mąż. Ale to mam na więc W każdym razie, ta wierność we wszystkim, począwszy pewnym z uporem od wierności seksualnej, to jest absolutnie podstawowa. Nie tylko mam być wierny, że się dodam, ale mam tak postępować, żeby nie prowokować niepokoju małżonka. Nie prowokować niepokoju, nie prowokować zazdrości. Ktoś mi tam mówi, czy, czy mąż, czy żona, no, współżonek jest zazdrosny, ale ja nie zdradzam. Na człowieku, ale ja widziałem, jak się zachowujesz na, na tej czynnej uroczystości. No, do żony się nie uśmiechasz, a do sąsiadek się uśmiechasz. Do żony nie, nie podasz coś jakichś miłych rzeczy, a do sąsiadek opowiadasz, na, na tym, czy do tam znajomych na ciociu imieninach. No Prowokujesz, prowokujesz. Jeżeli kochasz tą twoją żonę, czy tego męża. To nigdy, nawet jak jesteś w najgorszym humorze, czy coś tam się między wami nie ułożyło, to, to macie o tym rozmawiać i sobie z tym rozwiązywać problemy, o tym wieczorem. Natomiast nie mścij się. I nawet dla zabawy tak zwanej, nie naskakuj teraz tu innym kobietom w ramach zemsty takiej emocjonalnej. Bo żona czy mąż wezmą to poważniej i będą cię teraz podejrzewać, że zdradzasz, czy że może zdradzić i kiedyś wychodził do pracy, czy żona po zakupy, będziesz cierpiał, co, co on, czy ona może tam robić. Po co ci to? Nie prowokuj, bo jak sprowokujesz, to może ta druga sama może cię pięknym za nadobne i będziecie mieli piekło na ziemi. Nawet jak się nie będzie zdradzać. Wystarczy, że się prowokować do zazdrości i już wystarczy do piekła na ziemi, do słowia. Więc wierność oznacza nie tylko, że nie robię nic złego, że jestem lojalny wobec siebie i że się w niczym nie zdradzam, ani seksualnie, ani przed rodzicami, ani przed kumplami, ani przed kimkolwiek innym, ale też nie prowokuje w tobie żadnych obaw o to, że jestem jakoś niewierny w czymkolwiek. Pokazuję ci kwitek z z pracy, dokładnie wiesz o moich godzinach tam zajęć, ja jestem w podróży służbowej, dostajesz regularne sygnały, gdzie jestem, co robi i tak dalej, a więc nie prowokuję u Ciebie niepokoju. Jeśli prowokuje niepokój to czy nie kocham? To czy nie kocham? Nie prowokuje niepokoju, Więc wierność jest tutaj doprowadzona do maksymalnych granic. Do granic o wiele większych niż u moich zwyczajnych przyjaciół. Bo małżeństwo jest szczytem przyjaźni na tej ziemi. Nie ma już większej formy przyjaźni. Moi przyjaciele nieraz przez dwa, trzy tygodnie, a czasami przez dwa miesiące nie wiedzą, co się ze mną dzieje. Moi najwięksi przyjaciele... Woleliby wiedzieć, potem czasami jakąś wymówkę zrobią no trudno, ale gdybym miał żonę i dzieci by wiedzieli nam non-stop, non stop I mam tam kogoś z najbliższych, kogoś z krewnych, mojego brata, no konkretnie, bo mój nie żyją pięciu lat, nie żyją docześnie, żyją z tamtej strony. I mam kogoś z najserdeczniejszych przyjaciół, to mój brat i ten ktoś wie dokładnie, gdzie jestem, co robię dzień po dniu. Nawet dlatego, gdybym gdzieś tam zginął w podróży, czy ktoś by mnie z rządu zabił, z nierządymi. to żeby wiedzieli, gdzie szukać, chociażby to, no i ale, ale to znak miłości do nich. To są dla mnie najbliższe osoby, brat i, i tam ktoś, taka rodzina, z którą jestem zaprzyjaźniony. No, oni wiedzą. Natomiast nikt z tych innych wspaniałych też przyjaciół nie wie na bieżąco, co, co się ze mną dzieje, gdzie jestem. A gdybym miał żonę i dzieci, wiedzieliby, bo byłby, chciałbym być wierny. Więc wierność oznacza też, że na bieżąco się Tobie opowiadam, małżonkom. Mówiąc tym językiem. Nie dlatego, że, że mnie kontrolujesz, go wymagasz. I ja tak chcę. Ja tak chcę. A jeżeli nie będę się na bieżąco opowiadał, mówiąc tak, z uśmiechem tym słowem, nie będę na bieżąco z miłości cię informował, gdzie jestem, co robię i dlaczego, to cię już prowokuje do zazdrości. Ty zaczniesz mnie kontrolować wtedy. I wtedy ja się do oburzał, złościł, będą napięcia, ale ja to sprowokowałem. Ale ja to sprowokowałem. Jeżeli masz kocha żonę, to żona nie będzie miała okazji go się spytać, a gdzie teraz mężu jesteś? spóźnia się, czy, czy, czy, czy, czy, czy coś innego dziwnego, bo on, jeśli później przyjedzie, jest korek na drodze, czy zepsuł, się zepsuł, natychmiast sobie daje znak Teraz są te możliwości techniczne świetne. Więc uprzedza jej niepokój, bo kocha. A więc wierność, wierność tak głęboko rozumiana i tak precyzyjnie, tak konkretnie, nie tak ogólnikowo. I kolejna, ślubuje ci uczciwość małżeńską. Tóż wierność i uczciwość to są podobne rzeczy, Natomiast no, to mają pewną swoją specyfikę. Uczciwość to znaczy, jestem z Tobą szczery, mówiąc najprościej. Pierwsze było: Jestem Ci wierny, bo Cię kocham, a tutaj na, nacisk, akcent pada na szczerość. Jestem z Tobą po prostu szczery. Szczery. Tutaj, może by bardziej posłał ten przykład choćby z teściową, czy z kolegami, czy z kimś innym. Wiesz, ta, na przykład, Twoja ta sąsiadka tak do mnie dzisiaj zatrzymała mnie tam, jak wracałem z pracy, i zaczęła tak. Takie dziwne rzeczy mówić o Tobie, tak jakby chciała nas poróżnić. Szczerze Ci mówię, uczciwie. Nie będę się tam uśmiechał, tutaj sąsiadki który... w I jak zareagować mężu? No obroniłem Cię oczywiście. Powiedziałem, proszę pani, ja chyba znam lepiej moją żonę niż Pani. To nie jest Pani żona, ile mi wiadomo, to jest moja żona. Ja jestem z nią na co dzień, a nie Pani i ja znam wiem lepiej. A jeżeli bym miał jakieś do niej zastrzeżenia, to ja z miłością jej powiem, ale Pani nic do tego. Pani natomiast może mi opowiadać o swoim mężu, jak chce, o swojej mamie, tacie, i teściowych, ale nie o mojej żonie. No mojej żonie, to, to ja się pytam mojej żonie. A więc uczciwość. Czy, czy wracam po swoim most, a wiesz, że żona jest taka u nas nowa pracownica, próbowała mnie podrywać. I szczerze jej opowiada. Spokojnie, z uśmiechem. Spokojnie, to żona jest pewna takiego męża. Bo w pracy, no jeżeli mąż nic nie mówi o koleżankach w pracy, to już prowokuje niepokój żony. No, bo są koleżanki, Jeśli są, jeśli nie ma, to co innego. Ale się są, czyli, ale są też, jeśli pracy nie ma, to są sąsiadki, są znajome. Jeżeli na przykład mąż powiedz, zadzwoniła do mnie koleżanka z, z klasy maturalnej, bo teraz mam 30-lecie matury, ja ma więcej, nie powiem ile. W czerwcu będę obchodził. No i tak zaproponowali, że może się spotkamy gdzieś na kawie. No i mąż to mówił, czy wierzony, jak sądzisz? No, spotkać się z nią. A brzydka, ładna? Spyta, mam, no taka średnia, a ma męża i szczęśliwa w małżeństwie? Tak, a to możesz. Ale jak, jak będzie panną, czy, czy nieszczęśliwa w małżeństwie, to nie, nie możesz. Bo będzie szukała odskoczni. A więc jeżeli mąż, czy żona z kolei odwrotnie swoich tam znajomych powie, mówi mężowi, no to on jest spokojny. To, to widzi, że, że, że no, to jest oczywiste. To, to, ta, ta druga strona jest przejrzysta dla mnie. Nawet jak ktoś, moją żonę, czy mojego męża próbuje, jak to się mówi, podrywać, próbuje tam gdzieś zaprosić, to ten mój małżonek mi od razu o tym mówi. Nie ma tajemnic. Bo ten ktoś inny może być niedojrzały, może wręcz się jakoś tam zalecać, może próbować flirtować, ale jak jestem dojrzały, to ja to widzę, mówię o tym spokojnie małżonkowi, bo ja, ja jestem dojrzały, ja spokojnie zareaguję, ja się nie mam wciągnąć jeszcze się pochwalę. Jeszcze się pochwalę przed żoną i dorastającymi czy dorosłymi dziećmi, że ktoś mnie próbował podrywać, no, tylko z uśmiechem, z, z, z książęcą, godnością i dystansem się, się tylko uśmiechnąłem i odwróciłem, i powiedziałem miłego dnia i, i szczęść Boże, nie? I się, dlaczego się pochwalił swoim bliskiem? Więc, yy, uczciwość polega nie tylko na tym, że nie kłamię, nie kombinuję coś przed marżonkiem, ale że mu opowiadam żonie, mężowi na co dzień to, co się ze mną dzieje, o spotkaniach osób, które spotkałem, rozmowach w pracy, na ulicy, o znajomościach, o, o, o tym, że ktoś jest dawnych znajomych, szuka kontaktu ze mną. Wszystko to mówię żonie mężowi. W jednej z tych rodzin, w którym się zachwyca, moich przyjaciół, napisałem na to nich powieść, a nie w radości, to jest o tej rodzinie, że Fabuła jest moja, natomiast nałożona na konkretnych ludzi z tej rodzinki wspaniałych przyjaciół. Obydwoje oni pracują zawodowo i sobie świetnie łączą. Z... Teraz, kiedy są dzieci dorosłe, wcześniej jak dzieci były małe, to tylko mąż pracował, które obecnie pracują, już są przed emeryturą niedługo, pracują razem zawodowo i kiedy i z nich wraca, opowiada o tym, co było też w pracy, po drodze, na ulicy, krótko konkretnie, bo mają ciekawsze tematy, ale o tym też krótko, ale mówią. Więc taki mąż, słysząc, jak żona mówi o tym, ona pracuje akurat tylko z mężczyznami, jak mówię, jak, ja oni tam są, ten naiwny, ten, ten w miarę szlachetny, ten tam próbował coś jakoś tam, w jakieś tam dyskusje czym ja on trochę dziwna, no to tak zareagowałam. Z kolei mąż, kiedy wraca z pracy, opowiada, co tam u niego się działo. Więc oni są uczciwi wobec siebie i spokojni. Więc powtarzam, <śmiech> uczciwość nie oznacza tylko tego, że nie oszukuję Ciebie. Bo jeżeli mam tak zwane prywatne życie i nie o wszystkim wiesz, przynajmniej z ważnych spraw, i nie informujecie, co się dzieje w moich relacjach, kiedy nie mam mnie w domu, to już jestem nieuczciwy. Bo ja przed Bogiem, Bóg mówię wszystko, ale Tobie mówię też bardzo dużo. I to, to ci uspokaja wtedy. I wtedy nie prowokuje jakichś niepokojów, że, że mogę mieć jakieś podwójne życie. No, no, a więc tutaj zwłaszcza uwrażliwiam Panów. Bo, bo panowie częściej pracują zawodowo, mają większy kontakt z innymi ludźmi zwykle, a zwłaszcza jeśli żona pracuje tylko w domu, czyli ma trzy etaty, a nie cztery. W domu jest co najmniej trzy etaty. Więc wtedy mąż tym bardziej, jeśli tylko on pr pracuje zawodowo, powinien tym bardziej mówić, co się dzieje, kiedy wychodzi z domu. Yy, bo żona no, tu jest w domu, to, to ona i tak opowie. Yy, no a poza tym się z małą grupą zwykle ludzi spotyka i zwykle jako najbliższych. Natomiast Mąż no, się że to jest jednak ważne, dopiero jak żona pójdzie do pracy, zwłaszcza w środowisku mężczyzn, to on cały czas główkuje, a co tam jest. I dopiero rozumie, a proszę księdza, teraz rozumie, dlaczego żona mnie tak wybytywała, co tam w pracy, kiedy ja o tym nie mówiłem. I jeszcze jeden aspekt tej uczciwości, mianowicie uczciwość oznacza po pierwsze, powtórzę do, do oporu, że nie kłamię, nie manipuluję, nie mam podwójnego życia, nie oszukuję Cię że na bieżąco Cię informuję o tym, co się dzieje w moim życiu, zwłaszcza po wyjściu z domu, z w powodu po wyjściu z domu, co się dzieje z ludźmi, którymi, z którymi się kontaktuję, którzy ze mną szukają kontaktu. Natomiast nie oznacza to, że Ci wszystko i wszędzie mówię. To też trzeba żeby być ostrożnym, żeby nie wpaść w drugą skrajność. Bo druga skrajność jest taka, że wszystko Ci o wszystkim mówię. Otóż, no, jeżeli na przykład moi rodzice przeciwko Tobie buntują, Powiem Ci jakoś ogólnie uczciwie, jest, wiesz muszę być ostrożna, bo z moich rodziców też bądź ostrożna, rozważna, bo oni do Ciebie robią dobre miny, takie grzeczne, a poza, jak są sam, na sam ze mną, no to, mi, to, to nam przeszkadzają. Ja się poradzę sobie, ale też żono czy mężu chcę Ci uczciwie powiedzieć bądź ostrożna. Natomiast nie muszę w szczegółach mówić, jakie głupstwa na przykład mi ta mama mówiła. Nie muszę mojej żonie wtedy w szczegółach mówić, no po co ją, po co ją niepokoić, czy, czy sprawiać jej cierpienie. Ale ogólnie ogólnie, powiem, istotę rzeczy powiem. Natomiast nie muszę mówić takich szczegółów. No i, i są sytuacje, w których muszę bardzo rozsądny być. Na przykład jeżeli, nie daj Boże, no już daję skrajne przykłady, dojdzie do zdrady, to <grym> uczciwość nie polega na tym, że muszę wszystko opisać, wasze ze szczegółami, Boże. Natomiast uczciwość polega na tym, że się radykalnie nawracam. To jest uczciwość, że się radykalnie nawracam. I jeżeli małżonek nie wie o moich zdragach, to raczej, jako zasada ogólna, mogą być wyjątki, jako zasada ogólna raczej nie powiem. To jest mój krzyż, który na siebie, nało na siebie nałożyłem i, to jest, i ja mam ten krzyż dźwigać. Mam się radykalnie nawrócić i tu jest uczciwość, odtąd być wierny księdze małżeńskiej podwójnie czy poczwórnie z, z odnowioną i niesamowitą miłością, jak nowa ewangelizacja, tak tutaj odnowiona miłość. Natomiast nie, nie, pra, na ogół nie powinienem ci o tym mówić. Jeśli nie wiesz, jeśli wiesz albo spytasz wprost, bo masz jakieś sygnały, to się przyznam ze łzami w oczach i ze spuszczoną głową. Ale jeśli nie wiesz, nie będę ci mówił. Bo, bo nie na tym ja w tym przypadku uczciwość, żeby cię, ci powiedzieć i potwornie zranić, oprócz tego, co już zraniłem, tylko chodzi o to, żeby się nawrócić i, i teraz kochać tak mocno, jak, jak nigdy dotąd. I, i nieraz mi ktoś tam, zwłaszcza z mężów, mówi, przeksięca no ja chyba powiem żonie, że ją zdradziłem, to mi się ulży. Ja wtedy w moim twardym stylu mówię, draniu jeden, a jakim prawem miałby ci się ulżyć? A niech ci się nie ulży. A dźwigaj krzyż, a Cierp. To samo żona się zdradzi. to zdradziłaś, teraz cierp. A jak powiem mężowi, to mi się ulży. Właśnie dlatego nie wolno ci powiedzieć. Nie masz prawa do ulgi. Masz prawo do cierpienia. Do dźwigania krzyża, która, który sobie sama nałożyłaś, czy sam sobie nałożyłeś. A nie, żeby ci teraz ulżyło. Jak się zwierzę, to mi się ulży. Nie, nie, nie masz prawa do ulgi. A dźwigaj się teraz ten krzyż, który sobie nałożyłeś. Ty sobie nałożyłeś. Nie ma małżonek ci nałożył. Więc mówienie, niby uczciwość wobec małżonka, po to, żeby mi się ulżyło, to nie jest uczciwość. To jest okrucieństwo. To jest okrucieństwo. Tak samo nieraz ktoś mówi, że księdza, no a czy tak wobec dzieci, zwłaszcza już dorastających, mam być tak szczerzy, na przykład, kiedy mamy między nami, małżonkami, konflikty, czyli mówić to dzieciom, nie daj Boże, to jest wasz problem. Dzieci nie są po to, żeby wasze problemy rozwiązywać. Dzieci są po to, żeby się, żebyście przyjęli z miłością, po katolicku wychowali i puścili w świat szczęśliwych i mocnych. Wasze problemy są waszymi problemami. Jak dzieci mają problemy, to są też wasze problemy, bo dzieci są wam zawierzone, żebyście wychowywali. Natomiast jak wy macie problemy, to nie są problemy waszych dzieci. To wy sobie po nocach nie śpijcie, rozwiązujcie, rozmawiajcie, szukajcie pomocy, a nie zwierzajcie się waszym dzieciom. Ja mówię tak z uśmiechem, dam przykład. Wyobraźmy sobie, że jakiś tata podchodzi do siedmioletniego synka i mówi, synku, jestem nauczycielem, jak wiesz, i wczoraj miałem warsztaty z asertywności i taki pan trener wyjaśnił, że trzeba być uczciwym, szczerym, że trzeba wszystko wszystkim mówić, no więc ja będę asertywny, chcę ci powiedzieć, że już nie kocham twojej mamy, siedmioletni synku i że być może się z nią rozwiodę. Otóż taki tatuś nie jest szczery, tylko jest okrutny. Zupełnie co, innego. zupełnie co innego. Jest okrutny, bezmyślny. To jest w człowieku twój problem, jeśli masz problem z żoną. Wy się prawdopodobnie nie pogodzicie, bo będzie szlaban na kuchnię i tak dalej i zgłodniejesz się, pogodzisz żoną, a synek po nocach nie będzie spał. A synek po nocach nie będzie spał. A więc, uczciwość nie oznacza, że wszystkim mówię wszystko i że obciążam innych ludzi moimi problemami. Uczciwość oznacza, że nie ma podwójnego życia, nic nie kombinuję, postępuję uczciwie wobec siebie, małżonku i dzieci, jest nie kłamię, na co dzień opowiadam o tym, co się dzieje we mnie i wokół mnie, zwłaszcza poza domem, bo w domu to sami widzicie. Natomiast ja mogą mieć takie sytuacje których albo tylko ogólnikowo wspomnę z uczciwości, na przykład, żono, chroni się przed Twoją teściową, a moją mamą, a ja się też chroni potrafię, ale bez szczegółów. Czy w ogóle nic nie mówię? Jeśli zrobię jakiś poważny błąd, to jest mój krzyż, mój teraz, moje konsekwencje, i szukam pomocy u mądrych, bożych ludzi, ale nie obarczam tego małżonka, tym małżonka. To jest mój krzyż i moje, moje sprawy. Jeżeli zgrzeszyłem, zbłądziłem, skrzywiłem też małżonka, ale o tym nie wie. To powtórzę, uczciwość polega na tym, że się nawracam, zmieniam i tu i teraz żyję uczciwie, a niekoniecznie informuję o tym małżonka. Jeśli to by małżonkowi w czymś pomogło w łudze, jeśli by pomogło, w jakimś łatwiejszym zaufaniu i odtąd, to powiem, ale jeśli to byłby motyw, ale się nie tylko powiedzieć dla, dla zasady, czy dlatego, żeby mi się ulżyło, a to nie daj Boże. To nie daj Boże. Bo ja mam się kierować miłością, a nie tym, żeby mi się użyło. A nie tym, żeby mi się użyło. Ja ślubowałem, że będę się odnosił do Ciebie z miłością, a nie w taki sposób, żebym ja miał jakąś ulgę. A więc pilnujmy ich przysięgi. No i teraz kolejny aspekt przysięgi, że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Już miłość małżeńska jest miłością na zawsze, do końca życia doczesnego. W tym sensie na zawsze. Ktoś powie, a to po śmierci doczesnej w życiu wiecznym już nie Nie wiem. Wiem, że nie musimy ślubować miłości na, także na życie wieczne, bo w niebie będziemy umieli żyć. W niebie nie będzie problemu z dochowaniem przysięgi małżeńskiej. Problemy mamy na ziemi. Więc Bóg jest precyzyjny i mówi nam, człowieku, dotrzymaj do śmierci przysięgi małżeńskiej, abyś miał niebo, a w niebie już poradzisz bez przysięgi bo będziesz świętym i kochającym, będziesz prawie całą miłością, żyjąc w, miłości, w obecności Boga, który jest miłością. Problemy są na ziemi. I dlatego przysięga, mówi, że, że aż rzeczy że nie opuszczasz do śmierci. Nie, nie oznacza to, że po śmierci się coś zniknie, że po śmierci nie miał problemów, żeby być Tobie wiernym. Problemy mogę mieć na ziemi, dlatego przysięga, obejmuje ten okres, gdzie mo mogę mieć problemy. To tak, więc więcej, jak ktoś sobie mówi no, w duchu, no ale to oczywiście na całą wieczność, tak. Natomiast pilnuj tego w doczesności. W wieczności też nie będzie problemu, powtórzę. Jeśli dopilnujesz przysięgi w doczesności. I teraz to oznacza, że Ciebie nie opuszczę, nawet jeśli Ty mnie opuścisz. Że Ciebie nie opuszczę, nawet jeśli Ty mnie opuścisz. Bo ja jestem wierny mojej przysięcy. I tutaj wieczorem powiem dokładniej o tym, że kiedy mnie krzywdzisz, małżonku, mam prawo się bronić. W skrajnych przypadkach, w skrajnych. Do separacji małżeńskiej włącznie. Licząc, że się zmienisz, wrócisz. Jak z tym powracający i zrobimy święto i będziemy znowu razem. Separacja jest, to jest szansa, żebyś mógł się zmi zastanowić, zmienić i wrócić. A nie to jest miłość na odległość, a nie odrzucenie miłości. Więc mam prawo się bronić, natomiast nie mam prawa do, ła prawa do łamania mojej przysięgi. I tutaj parę zasad, gdy chodzi o to, że nie opuszczasz do śmierci. Przysięgam Ci miłość do śmierci, i nie pod warunkiem, że i ty mi dotrzymasz miłości. Przysięga nie mówi, ślubuję ci miłość, że cię nie opuszczasz do śmierci, jeśli ty mnie nie opuścisz do śmierci. I ja decyduję tu za siebie. I ja cię nie opuszczę. Więc nawet jak ty mnie opuścisz, to ja ci będę wierny, wierna. Nie zwiążę się z, z nikim innym, nie będę udawać innego związku, nie założę udawać małżeństwa z niemałżonkiem. Więc ja ci będę wierny, wierna. Moja wierność nie zależy od twojej wierności. Ja ślubuję w moim imieniu. I, i ręczę za moje słowo, nie za twoje. I ślubuję ci. I oczywiście mam święte prawo wymagać od ciebie twojej wierności. Wymagać. Ale jeśli ty wejdziesz w kryzys nie i złamiesz twoją przysięgę i twoją i mnie opuścisz, to ja ciebie nie opuszczę. To jest tak jak w relacji człowieka z Bogiem. Bóg jest wierny mnie nie opuści, nawet jeśli ja go opuszczam. Jeśli nawet ja go zabijam w moim życiu, buntuję się, odwracam od Boga, z Boga, on mnie kocha dalej i nie opuści się. On nie daje sobie prawa, nie mówi człowieka, ja Cię kocham nad życiem niewolnie, pod warunkiem, że Ty człowieku mnie kochasz. Nie, bezwarunkowo. Jeżeli Ty mnie nie kochasz, ja siębie kocham dalej. Niestety wtedy nie przyjmujesz mojej miłości, ryzykujesz, że wybierzesz drogę przekleństwa i śmierci, no ale co ja zrobię, miłość nie przymusza. Natomiast ja miłości nie odwołam. To samo tutaj. Więc to jest, to mój świadczy, ja miałem tą świadomość, zadając przysięgę małżeńską, że moje złożenie przysięgi aż do śmierci, nie było uwarunkowane tym, że Ty też będziesz wierny. Czyli jeżeli Ty złamiesz przysięgę, nie dajesz mi prawa, że miałam przysięgę. Nie dajesz mi prawa. Otóż tutaj zasada taka podstawowa. To, czy kocham Ciebie, zależy ode mnie, już mówiłem, a w jaki sposób okazuje miłość, zależy od Ciebie. I druga zasada, że jeżeli mnie krzywdzisz, mam prawo się bronić, ale nie mam prawa do zemsty i do złamania mojej przysięgi. Nie mam prawa ani do zemsty, ani do złamania mojej przysięgi, jeśli jestem uczniem Jezusa. I teraz, kiedy to wyjaśniam, że mam prawo do obrony, do separacji małżeńskiej wyłącznie, ale nie mam prawa do zemsty i do złamania mojej przysięgi, kiedy ty łamiesz twoją, kiedy ty o tym mówię, to zwłaszcza młodzi ludzie mówią, że księdza, no to, to w takim razie, wcześniej czy później, jeśli jest taka zasada, że mam prawo obrony, to, to, ksiądz, to kościół wcześniej czy później uzna rozwody. Nie, nigdy nie uzna. I teraz uwaga, najważniejszy argument. Zwykle my księża nieugodnie argumentujemy, niestety, mówimy no nie, nie ma mowy o rozwodzie, bo to grzech, bo to obraza Boga, bo to złamanie przysięgi. To są argumenty, które do wielu ludzi nie docierają. Jest lepszy argument. Wszystkie te są prawdziwe oczywiście, ale jest lepszy argument, który lepszy w sensie, że bardziej dociera do współczesnego człowieka. Mianowicie argument brzmi, Człowieku, kościół nigdy, przynajmniej kościół katolicki, nigdy nie uzna rozwodów, nigdy. Dlaczego? Argument. Dlaczego? Bo kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. To jest argument. Kościół poważnie traktuje człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Jeśli złożyłeś przysięgę małżeńską na piśmie, przy Twoich i jej rodzicach czy jego, ze mną księdzem, czy moim kolegą księdzem, jako świadkiem urzędowym, i my też my podpisali mnie duchowni, jeśli złożyłeś przysięgę, spowali się na Boga, to ja, przedstawiciel Kościoła, jak ksiądz i Kościół cały, respektujemy twoją przysięgę. Ty Nie mówimy, że jesteś półgłówkiem, ćwierćgłówkiem, że nie widziałeś, co robisz, że jesteś bezmyślny, że jesteś chory psychicznie, Nie wmawiamy się jakichś rzeczy. Traktujemy ciebie poważnie. Złożyłeś przysięgę? to my to szanujemy. Kościół, księża, szanujemy człowieku Twoją przysięgę. Ty możesz kpić z siebie, z Twojej przysięgi, z małżonka, z dzieci, z Boga, z nas, księży, którzyśmy Cię przygotowali byli świadkami urzędowymi. Możesz kpić, ale bez naszej pomocy. Ale bez naszej pomocy. Gdyby Kościół uznał rozwody, to by pomagał człowiekowi w kpieniu z jego własnej przysięgi. I to robi państwo. To robi państwo. Państwo pomaga krzywdzicielowi kpić z ofiary i pomaga w łamaniu własnej przysięgi. Otóż jeżeli do urzędu stanu cywilnego przyjdzie ktoś i zawrze kontrakt, nie ma małżeństwo, kontrakt cywilny, przypomina, w tym kontrakcie cywilnym nie pada słowo miłość, tylko oni tam sobie deklarują, że dołożę starań, co to znaczy, żeby nasze związek były jakieś tam harmonii, jakieś tam. nie pada w ogóle słowo miłość, że cię kocham jeżeli teraz ten ktoś, na przykład mąż, bo jakby księdza łatwiej mi upominać mężczyzn, jeżeli mąż zdradzi tą żonę po kontrakcie cywilnym, odejdzie, sąd państwowy uzna rozwód z jego winy i on za chwilę się zgłosi w urzędzie stanu cywilnego z inną kobietą, dostanie kolejny ślub, tak zwany, kolejny kontrakt cywilny może zawrzeć. I jeżeli tą zdradzi, odejdzie, państwo nie wsadzi do więzienia za złamanie kontraktu przez państwowego z państwową pieczątką, nie wsadzi do więzienia, tylko przeciwnie, jeszcze mu pozwoli się związać z cywilnie kontraktem z kolejną, z kolejną, z kolejną, 10, 20, 30 razy. Więc państwo pomaga temu człowiekowi kpić z własnej przysięgi, z własnej umowy cywilnoprawnej, z podpisem urzędnika państwowego, kpić z takiej umowy państwowo zatwierdzonej, nie egzekwuje konsekwencje zakpienia z tej umowy, zerwania warunków umowy. Przeciwnie, pozwala zawrzeć kolejne umowy. Takie państwo jest okrutne, potworne. No, prawie każde państwo na świecie w tym momencie jest takie. Jest potworne okrutne, staje po stronie kata, nie po stronie ofiary i pozwala wciągać następne ofiary przez urzędowy z podpisem i pieczątką Urzędnika Państwowego zaświadczenie. A więc to, to, jest coś, to jest coś potwornego. I, i teraz... I Kościół nie naśladuje takich potworności. Jeżeli sobie kpisz, człowieku z, z przysięgi Boga, małżonka, dzieci mnie, księdza, świadka urzędowego, to może kpić, ale ja ci w tym nie pomogę. Ja ci w tym nie pomogę. I dlatego nigdy nie dostaniesz rozwodu człowieku, bo ja nigdy ci nie pomogę kpić z samego siebie. Powtórzę z Boga, z małżonka, z dzieci yy, i, i ze świadków urzędowych czy u nas księży. Kpij sobie na własny rachunek i na własną odpowiedzialność. Ale pomocy w, w tym kpieniu nie dostaniesz. Natomiast dlaczego Kościół akceptuje separację, wręcz wprowadza instytucje separacji, nie tylko dopuszcza, daje instytucje separacji do dyspozycji, bo równie poważnie, jak przysięgę małżeńską, traktuje Kościół cierpienie krzywdzonego małżonka. Równie poważnie, jak przysięga małżeńską, traktuje Kościół cierpienie krzywdzonego małżonka. Wie Kościół, nie ksiądz, bo są księża, którzy niepoważnie traktują cierpienie krzywdzonego małżonka. Mówię, kciel, to, to Bóg ci zesłał tego męża, czy tą żonę. To Bóg tak chce, żebyś cierpiał. No absurdy, ale są tacy księża niestety. Nie wiem im, dlaczego, skąd się biorą i dlaczego czytają Ewangelii. Jezus nie pozwalał się krzywdzić. Poza tym jednym wyjątkiem, z miłości do nas do końca. W każdym razie yy, mówię świadomie Kościół. Kościół jako instytucja, wierny Jezusowi, Poważnie traktuję cierpienie krzywdzonego małżonka. Jeżeli małżonku krzywdzony, współmałżonych Cię krzywdzi, łamie przysięgę i Cię strasznie krzywdzi, broń się do separacji małżeńskiej wyłącznie. Ale nie masz prawa do łamania przysięgi. Twojej przysięgi. Więc to, że kocham Ciebie, małżonku, nie daje Ci prawa, byś mnie krzywdził. Jeśli mnie krzywdzisz, będę się bronić, to Twoje krzywdzenie nie daje mi prawo do obrony. Ale nie daje mi prawa do złamania mojej przysięgi. I nic mądrzejszego tutaj nie wymyślimy. Amen. Ostatni element przysięgi popołudniowej konferencji, potem co robić, kiedy są kryzysy, a za 10 minut trzeba święta z Chorwacji.